Teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, osiemnasta, niedzielę, siedemnasta. <ścoughs> Sabotaż i wiesz. Autopromocja, reklama. A gdyby tak. reklamować się w radiu? Napisz promocja małpaafera.com.pl Reklama Radio Afera 98,6 MHz Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką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 pewnej teorii, która wydaje mi się niezwykle ciekawa i istotna w takim współczesnym e, interpretowaniu tekstów, kultury i nie tylko, e, będzie trochę o filozofii, o czasie, właściwie czas i ruch. Tak wydaje mi się, że to będzie dzisiaj takim najważniejszym punktem, wokół, będziemy się, wokół którego będziemy się obracać. Natomiast też y, wydaje mi się, że przez to, że ja już przez bardzo, bardzo długi czas czytam i jestem zaznajomiona właściwie z twórczością Rafała Wojaczka, to zapewne też w momencie, w którym będę w jakiś sposób nawiązywać do tej teorii, to będę się odnosiła do tej twórczości. Aczkolwiek to nie jest tak, że to jest jedyne dzieło, które dzisiaj się pojawi, a przynajmniej mam taką nadzieję, i jestem ciekawa, co właściwie wy być może e, pomyślicie sobie w momencie, w którym zacznę właśnie wam już trochę opowiadać i przedstawiać o tej teorii, z tego względu, że wydaje mi się ona taka niezwykle plastyczna i ciekawa właśnie z tej perspektywy, że to jest trochę pytanie na temat tego, jak literatura jest zrobiona. Wiecie, w momencie, w którym otwieracie książkę i bierzecie... Jed pierwszą, lepszą, czy to e, prozę, czy to jakiś poemat, czy poezję, to niezwykle chyba takie dziwne byłoby stwierdzenie, że no oczywiście z tej takiej perspektywy zewnętrznej no to mamy tutaj całą taką warstwę edytorską, wydawniczą, czyli to, jak spada światło na stronie, to i właściwie jak są zrobione czy to marginesy, czcionka i tak dalej, to również oczywiście jest znaczące. Natomiast myślę sobie, że w momencie, w którym zastanawiamy się już od tej strony wewnętrznej, no to oczywiście spotykamy się z pewnego rodzaju narracją i ta narracja bardzo często okazuje się takim Ciekawym aspektem, który w jakiś sposób mamy nieco przyswojony ze szkoły, to znaczy mówi się o tym narratorze wszechwiedzącym, o tej narracji personalnej, aczkolwiek z tej takiej strony, może bardziej filozoficznej, wydaje mi się, że nie wspominamy o tym aż tak dużo, a to jest dla mnie bardzo znaczące i ciekawe. A więc może zacznę od tego, no bo w sumie jak połączyć czas z literaturą? No bo z jednej strony oczywiście mamy coś takiego jak świat przedstawiony, czyli w momencie, w którym cofniemy się do szkoły podstawowej i, i kiedy omawiamy daną lekturę, no to zaczynamy właściwie od, od Tworzenie tak zwanego świata przedstawionego. Czyli tam jest właśnie czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, taka główna fabuła, struktura właściwie tego utworu. No i oczywiście możemy pomyśleć o tym czasie akcji, czyli tym takim prostym rozumieniu tego, w jakim momencie czasowym się znajdujemy, ale tak bardzo podstawowym znaczeniu. To znaczy, że w momencie, w którym czytamy dzieło współczesne, ono niekoniecznie musi opowiadać oczywiście o współczesności, ale może być powieścią historyczną, może odbywać się w innych realiach czasowych. I to jest często... Um... Oczywiste wydaje mi się, ale z drugiej strony mamy taką literaturę, czy mamy tę perspektywę, w której to nie jest oczywiste, dlatego że te czasowości i te perspektywy się łączą, bo okazuje się, że nagle powieść, w której z jednej strony mamy na przykład genialną przyjaciółkę Elenę Ferrante, to mamy oczywiście tę opowieść, w której, która dzieje się w określonych latach 50. bodajże w Neapolu i w okolicznych miejscowościach włoskich. Natomiast z drugiej strony mamy tę bohaterkę, która też jest narratorką współczesną i ona... Wiadomo, że ten czas jest przetworzony. To nie jest ten. To jest czas, który jest opisywany przez nią współcześnie. To jest czas, który ona zapamiętała w jakiś określony sposób i teraz go opisuje. I wielokrotnie, oczywiście, bywa tak w literaturze, że mamy jakąś taką opowieść, która zaczyna się od tego, że. Y tak jak wspominałem, albo że kiedyś w mojej młodości było takie piękne zdarzenie i powracamy do tego i jest to już jakiś taki rodzaj wspomnienia, w którym bardzo łatwo się później e, mimo wszystko łatwo, żeby to umknęło, dlatego że wtedy, kiedy zaznajamiamy się już z daną historią, no to oczywiście przeżywamy ją teraz, w tym konkretnym czasie współcześnie, więc tak samo reagujemy bardzo często na tych bohaterów. Natomiast to jest też taki czas, który każe nam myśleć o sobie jako o linearnym tym czasie, takim ściśle historycznym. To znaczy wiecie, jak uczycie się historii i z kolei otwieracie podręcznik do historii, to zapewne wiecie, o co mi chodzi. Mamy po kolei wydarzenia, które najpierw odbyło się to, później odbyło się tamto i później jeszcze coś innego. I łatwo wtedy powiązać też trochę taką myśl o tym, jakie są przyczyny, jakie są skutki danego wydarzenia. I to oczywiście pomaga sobie trochę ustrukturyzować właściwie całą taką wiedzę. I pomaga pewnie w jakiejś pewnej nauce, no bo to też jest tak, że nie jesteśmy w stanie przyswoić wszystkiego i że w momencie, w którym stykamy się właściwie z jakąś taką określoną wiedzą w szkole, to jest to albo oczywiście wiedza podstawowa, albo jest to oczywiście jakaś taka wiedza średnia, powszechna. I Wydaje mi się to znaczące, dlatego że w momencie, w którym stykamy się oczywiście z takimi historiami, w której następuje też jakieś zdarzenie. To znaczy, kiedy czytamy na przykład bajki, kiedy czytamy różnego rodzaju baśnie, to wydaje mi się, że bardzo często jest jednak ten taki motyw, w którym historia dzieje się w, tym, w tej rzeczywistej chwili. Ale nie zawsze. Mówimy, weźcie pod uwagę na przykład Alicję w Krainie Czarów, kiedy to pomieszanie czasów i ten czas z trochę takimi tyczy czas, w którym właściwie bohaterka przenosi się do innej rzeczywistości, albo też narnia, w której nagle okazuje się, że czas, który jest w rzeczywistości, przebiega inaczej niż czas, który jest w szafie. I te dwie czasowości się zupełnie różnią, chociaż wydawałoby się, że to przebiega tak samo. Ale w literaturze wydaje mi się to niezwykle ciekawe z tego powodu Właśnie jak się opisuje rzeczywistość. Bo z jednej strony mamy ten czas minarności, czyli ten czas stricte zsynchronizowany, e, taki jednoliniowy, który opowiada mono, mon, monohistoryczność właściwie, taką historię z jednej tej perspektywy. Ale z drugiej strony mamy e, tę czasowość, czy ten czas, który jednak jest znacznie bliżej um, dynamiki i pewnego ruchu. I to właśnie ten ruch jest dla mnie w jakiś sposób znaczący. A mianowicie czas epifenomenalny. Czas epifenomenalny, bowiem nie chodzi tutaj o um, jakieś koło, w którym może się zataczać, a pewną spiralę. To znaczy, że to jest taki czas, w którym... A dziś się dynamicznie w czasie, bo w momencie, w którym doświadczamy też wielowymiarowości w świecie, takiej przestrzenno-czasowej, to w kolej historia zatocza koło, a jeżeli chodzi o spirale, to nie do końca. To są po prostu różne wymiary czasu. I o co mi w takim razie chodzi? Bo to zapewne brzmi dość skomplikowanie w momencie, w którym sobie pojawiają się te trudne Pojęcia tutaj, ale chodzi mniej więcej o to, że w momencie, w którym mam literaturę, to ten czas yy, tam jest yy, w jakiś sposób zespolony z różnego rodzaju temporalnością, w jakiej żyje dany bohater, dany narrator, czy podmiot też utworu. I w momencie, w którym to nie jest linearne przebieganie, bo weźcie sobie pod uwagę między m.in. Ulicesa, Joyce'a. Ulices, który właściwie opisuje ten dzień i próbuje też opisać takie symultaniczne właściwie to myślenie, czyli w momencie, w którym... Robi jedną rzecz, ale w głowie mam coś innego. I w tej głowie zaraz ta myśl też zostaje przerwana i pojawia się jeszcze druga myśl. To znaczy w momencie, w którym patrzę się na jakąś e, osobę na ulicy i ona mi przypomina kogoś znajomego i zastanawiam się, no tak, ale kto był w tej, kto to mógł być? I przypominam sobie jakieś czasy szkoły podstawowej, kiedy miałam kolegę, który wyglądał bardzo podobnie, ale nie, to jednak nie był on. Tamten miał inną koszulę. I wiecie, ta osoba już dawno przebiegła, ale z Wami dalej to zostaje i pomimo, że żyjecie teraz i jesteście w tej danej czasowości, to Wy jesteście myślami znacznie, znacznie dalej. I bardzo często te, to poczucie wielowymiarowości daje nam też poczucie przestrzenne. To znaczy poruszamy się po danych Terenach, poruszamy się po danych miejscach i niektóre miejsca wywołują w nas jakieś takie wspomnienie. Na no niektóre miejsca oczywiście też nakładamy taką, no właśnie, taką nakładkę, trochę się powtarzając, innego miejsca, które już znaliśmy. To znaczy, że mamy już jakieś takie wspomnienia związane z tym miejscem, mamy już różnego rodzaju właśnie jakieś takie afektywne, często uczucia czy doznania, których odczuwaliśmy jakieś takie silne, intensywne przeżycia i doświadczenia. I to z nami zostaje. I my oczywiście też to bardzo mocno widzimy właśnie w kontekście literatury. W kontekście literatury w tym sensie, że gdy macie narrację, która po prostu opisuje zwykły przebieg historii, to najczęściej ona jest przerywana przez jakieś przeszłe zdarzenia, przez to, co będzie, przez myśli, że to próbuje trochę naśladować nasz proces myślenia. I to wydaje mi się niezwykle interesujące i znaczące. Natomiast jeżeli też chodzi o taką warstwę filozoficzną, e, warstwę, może taką bardziej społeczną, to ten czas, który nazywa się też epifenomenalny właśnie, przypominając wam jeszcze, jest związany także z tym, co nazywa się z jednej strony nekropolityką, ale z drugiej strony też animapolityką. Nekropolityką w tym sensie, w którym buduje się jakiś taki świat, w którym nie można naruszyć obecnego statusu quo, w którym nie można myśleć o własnej śmierci, a z drugiej strony, w której e, ani ma polityka, czyli w tym czasie, który, w którym nie ma zgody na usuwanie tego, co było, i poczucie zgromadzenia tego, co dobre i złe. I to jest w tym takim poczuciu też pamięci, takiej transtemporalności, wędrówki poprzez czas, z takiej perspektywy, że komuś się otwiera taki właśnie jakiś taki przesmyk czasowy, w którym pojawia się ta nieustabilizowana przeszłość która też jest w ruchu, bo to wszystko dzieje się dynamicznie, dzieje się w czasie i ma określony wymiar temporalny. I to także będzie znaczące w tym sensie, że te pętle będą się tworzyły też z tego powodu, że coś będzie nawracało, że to jest jakiś taki zaciągnięty fragment z przyszłości, który mimo wszystko do nas wraca i który jest, i który to nie jest tak, że go nie było i nie będzie w świecie, tylko on współistnieje w czasie z innymi tymi pętlami czasowymi. Mam nadzieję, że um, to jest dosyć takie Jasne, istotne, bo właśnie ta wielość czasowa jest w y, jakimś stopniu tym, co później też będzie się opisywało w momencie, w którym mówimy sobie o traumach, w momencie, w którym mówimy sobie o jakichś takich, wiecie, duchach y, w tej literaturze, które nie dają się odpędzić o wspomnieniach i o tym, co właściwie powraca do nas. Bo to są właśnie te opowieści, w których mimo wszystko wydaje mi się, że... To, co jest takie nowe i oryginalne pewnie gdzieś w tej teorii, bo to też jest ważne, że to jest teoria Syry która opisuje jego taką epistemologiczną niesprawiedliwość. Ale to też jest mimo wszystko w jakimś stopniu związane z tym, że to są dobra opowieści, że to są opowieści, które powstają dlatego, że my mimo wszystko musimy w świecie postawić także jakiś taki element, że coś było i że ta przyszłość była i ona nas ukształtowała i że jesteśmy z niej złożeni. To jest trochę też opowieść taka gumbrechtowska, w której mimo wszystko powraca ten wymiar obecności czegoś, czego już nie ma. To poczucie ciągłe, w którym są zadomowione pewne rzeczy, które kiedyś były, ale my je wciąż odczuwamy. Ta obecność nieobecnego już dzisiaj przedmiotu, która nas mimo wszystko jednak jest w stanie przenieść w określoną przeszłość. No i zapewne pamiętacie też Marcela Prusta i tą słynną Magdalenkę w cyklu w poszukiwaniu straconego czasu. To jest też ta materialność, która jest w stanie przenieść nas w określoną przeszłość, ale to jest też to, że to pozwala na pełne poczucie wolności, że mimo że jeżeli ja w tym świecie, ja decyduję się na to, że będę w przeszłości. Ja decyduję się na to, że wam opowiem to wspomnienie, bo to wspomnienie sprawiło, że ja jestem tym, kim jestem. To jest też pewnego rodzaju takie doświadczenie wewnętrzne, doświadczenie graniczne, transgresyjne, jakby powiedział to Batai. Więc wydaje mi się, że z innej strony to też e, jest w jakimś stopniu e, zadomowione z tym, jak właściwie wygląda ta literatura i jak może ona też wyglądać, bo z tego powodu właśnie... Mm, bardzo często mamy bohaterów, którzy są zadomowieni w tej przeszłości, którzy żyją uparcie w tym swoim małym skrawku, kawałku i im jest tam dobrze i oni są z tego złożeni. I bez tego oni nie istnieją, że już nie ma nic, co ich trzyma trochę w tym życiu. I dotyka ich taki ból, że bez tej przeszłości nie są nikim i że mimo wszystko ten element, który próbuje im zabrać i mówić, że i teraz, że i współcześnie, że to jest dobre, w jakiś sposób zabiera im pewną tożsamość czy jakąś taką określoną um, sytuacyjność. To będzie także powiązane z myśleniem o własnej śmierci, o docieraniu do takich trudnych tematów, bo... To będzie związane z tym, że mimo wszystko są i pozostają w nas jakieś takie pewne doświadczenia, że zawsze, po nas doświad że zawsze po nas mimo wszystko dociera to poczucie właściwie, że coś przeżyliśmy, że coś musieliśmy znaczyć jednak w tym świecie. I oczywiście. W momencie, w którym, tak jak zaznaczyłam wam na początku, yy, najłatwiej też mi jest to sobie jakoś tak zobrazować w e, twórczości Wojaczka. Ale o pozycji mówiłam już dosyć dużo wam tutaj w Zaczytanych w Kulturze. I wydaje mi się, że sanatorium jest tą perspektywą, która to w jakiś sposób pomaga unaocznić. No bo z jednej strony oczywiście... Mamy tutaj e, ten aspekt związany właściwie z e, tym z jednej strony, jak powstawało sanatorium, e, a też wydaje mi się, że warto wspomnieć, że e, sanatorium jest poematem, choć oczywiście ten gatunek przysparza trochę problemów, bo tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak określić gdzieś ten aspekt twórczości tutaj Wojaczka. Z tego względu, że no, było to bardzo, bardzo złożone i różnie. Natomiast... Powracając już do samego sanatorium, to oczywiście jest dzieło, które jest bardzo fragmentaryczne, które nie powstawało w jednym określonym czasie i przez to też może pewnie powodować różnego rodzaju komplikacje, bo to nie do końca było dzieło, które w jakimś stopniu też pewnie miało mieć swój początek i koniec, tylko tworzyło się razem z tym pisaniem. I wiadomo, choć z jednej strony była złożona jakaś tam propozycja wydawnicza, bo Jaczka właściwie do wydawnictwa Iskry, to jednak to jest poś, która um, nie jest ukończona i która nie ma takiego swojego formalnego tutaj charakteru. I wydaje mi się to znaczące, istotne też z tego powodu, że tak jak już wspominałam, ten fragmentaryczny charakter i to zapisywanie się w czasie też w jakiś sposób dawało bardzo silne uczucie takiej intensywności, które nakładały się zapewne na ten utwór. To znaczy mamy tutaj oczywiście perspektywę osoby, perspektywę bohatera, który mimo wszystko jest tak łudząco właściwie podobny do życiorysu Wojaczka. I to możemy też określać na, w pewnym takim aspekcie um, ja tak zwanego syleptycznego, czyli tego ja, który się kreuje i tego ja, który jest wytwarzany w danym czasie. Natomiast to oczywiście jest takie trudne tutaj pojęcie. Oczywiście też uh, ta tożsamość tutaj powstaje w pewnej konwencji, w pewnej narracji, ale ten podmiot, który tworzy się tutaj jest też określony w takich chyba, wydaje mi się, że w kilku temporalnościach. Bo postać Piotra, czyli właśnie tego podmiotu powraca w różnego rodzaju kontekstach. Powraca jako trauma, jako tak przeszłość, która wraca. Powraca jako rozpadająca się teraz teraźniejszość ale też jako taka przyszłość, która kieruje się jako katastrofa czy śmierć właściwie. Czyli ten czas sanatorium nie organizuje doświadczenia podmiotu, ale je destabilizuje. To, to właśnie to temporalne pęknięcie umożliwia powstanie jakiegoś takiego bytu, który jest nieciągły zgodnie z ujęciem Kolwin, ale z drugiej strony przez to, że on jest ten, jest ten nieciągłym bytem, to też yy, w jakiś sposób stwarza taką nową sytuację, bo tak jak też. Pisał właściwie, czy zapisał sobie Tymoteusz Karpowicz, jeżeli nie wiecie, to Tymoteusz Karpowicz tworzył takie słynne fiszki, w których, na których zapisywał swoje notatki, przemyślenia czy interpretacje na temat danej twórczości, ale często to są takie właśnie zbiorowe dopiero wiecie, pierwsze myśli, czy jakieś takie przebóstki, które pozostają mu w głowie, które powstawały w jego głowie. I na jednej z tych fiszek zapisał sobie właśnie, że bohater Piotr G. Sobecki budzi się jak bohater tutaj procesu, by wejść w nową sytuację. I ja rozumiem to tak, że o ile ukawki, to jest takie wezwanie od zewnątrz, to znaczy mamy urzędników, którzy przychodzą i mówią temu Józefowi K., że jest aresztowany. O tyle, jeżeli chodzi o Piotra, to doświadczenie jest dużo bardziej zakorzenione w jego wnętrzu i jest to zakorzenione na tyle silnie, że właściwie trudno mówić e, o jakimkolwiek innym doświadczeniu. Czyli to właściwie, co go spotyka, jest gdzieś w nim wewnętrznie i oczywiście jest to jakiś taki pewnie rodzaj czy to traumy czy może jakiś taki rodzaj widzę cierpienia które też y, przychodzi do tego bohatera ale ta przez to też ujawnia się bardzo wydaje mi się że tak silnie ta taka transtemporalność, która wychodzi z tego utworu. I zresztą, co też jest znaczące, to ta trauma, tak jak zresztą opisywał, jak jest wieczna, która nigdy nie może być uczasowiona, uh uhistoryczniona, bo ona jest punktem wieczności, wokół którego cyrkuluje czas. Czyli jest takim wydarzeniem, które jest dostępne w czasie wyłącznie poprzez swoje ślady. I ta wieczność jest noś, nie jest w takim... Nie jest takiej prostej opozycji binarności, tylko jest bardziej podtrzymywana czy uchwycana przez jakąś taką taki inny wymiar właściwie takiego bezczasowego, wiecznego teraz. Bo w tym teraz kryje się wielość tych czasów, o których też wam mimo wszystko tutaj gdzieś e, wspominałam. Czyli tak trochę już sobie podsumowując właściwie to, o czym mówiliśmy, ten podmiot u Wojaczka jest pęknięty i bardzo często w momencie, w którym też pewnie znacie już trochę czekaję życie te wiersze. To wiecie, że to jest takie napięcie, które tworzy się między tym, jak ten podmiot dostępuje, takiej um, dezintegracji swojego własnego ja, swojej własnej tożsamości, osobowości. To są te takie główne y, aspekty interpretacyjne, które przychodzą tutaj do głowy i które właściwie są opisywane przez wielu już badaczy. Na tym I y, o tej też ciągłości, która pewnie jest spowodowana wieloma czynnikami, bo zarówno aspekty religijne się tutaj pojawiają i ten moment, jak wierzyć czy nie wierzyć y, w momencie po śmierci właściwie Boga, po wojnie, po tych trudnych aspektach, które spotykają człowieka. Czyli pojawia się to znowu pytanie słynno teodyce, ale to, do czego też właściwie y, Pił i wracał Różewicz w momencie, w którym pisał o literaturze. Ale tutaj też mamy oczywiście to doświadczenie, które jest silnie związane z tym takim poczuciem, że z jednej strony jest ten duch, który jest obecny w społeczeństwie, ale że on jest jakiś taki nienasycony, on jest rawy, że on dopiero tylko się właściwie tli, ale trochę nie ma w tym już takiej pełni, która powinna być. I że y, tym światem, czy właściwie tą twórczością rządzi to takie poczucie niestabilności, niepełności tego właściwie, co mogłoby się wydarzyć, a jednak się nie wydarza. I ten moment ciągłości zostaje zerwany także przez jakąś taką pewną destabilizację związaną z postrzeganiem swojego ciała, z zażywaniem różnego rodzaju środków odurzających, bowiem... W Tutaj jest bardzo dużo aspektów związanych, czy to z upojeniem alkoholowym, czy to też z jakimś takim trochę samookaleczaniem się, więc to też będzie jakiś taki podmiot, który z jednej strony doświadcza siebie, obserwuje siebie, ale też obserwuje siebie z zewnątrz i powstaje pewnie tutaj też taka struktura trochę autoobcości, ale to co wydaje mi się takim nowym i oryginalnym spojrzeniem, jest ten czas, który czas nie organizuje doświadczenia, a czas destabilizuje je. I też podmiot właściwie tutaj też powstaje przez to w takim pęknięciu temporalnym. Ujawnia się poprzez taką strukturę, w której organizując czy opisując właściwie swoją traumę czy jakieś takie swoje doświadczenie. Bo tu pojawiają się momenty, w których e, mimo wszystko podmiot wraca do momentów swojej próby samobójczej czy do tego aspektu związanego właściwie z tą rzeczywistością, e, która już w jakiś sposób jest przeszła, ale wciąż jest obecna tak intensywnie i afektywnie. I to też będzie się ujawniało oczywiście na poziomie języka. Ten języka jako zapisu rozkładu. Języka, w którym ujawnia się ta przestrzeń, e, która pęka, która nie jest tą taką swobodną reprezentacją. E, a więc e, oczywiście sanatorium e, Wojeczko może być takim nowym, współczesnym laboratorium do odczytywania nowoczesnej podmiotowości. Ale to także wydaje mi się, że ten czas i ruch może być refleksją współczesną. Z jednej strony na temat literatury, na temat także różnego rodzaju aspektów kulturowych, których być może kojarzycie czy znacie. I to może być także ciekawy aspekt tego, jak właściwie podchodzić do rzeczywistości. Mam nadzieję, że wy też odnajdziecie pewnie jakieś takie swoje e, utwory literackie, które do was trafiają i które są zakorzenione w tym ruchu, w czasowości, jakimś takim właśnie podmiocie w ruchu, czy to być może narratorze, który jest w ruchu i który ciągle oscyluje w tym takim wymiarze e, wielotemporalnym i że to także mam jakoś takim tak może uświadomi o tym jak ta literatura może wyglądać i jak ta literatura e, właściwie jest zrobiona i że jest wiele przykładów takich literackich które w jakiś sposób powracają do wspomnienia powracają do różnego rodzaju traum ale to że powraca właściwie ta literatura do tego e, to jest jakiś e, to jest pewna przyczyna i wydaje mi się, że też e, właśnie opisywanie tej czasowości pozwala to jakoś tak sobie uchwycić i uspójnić wszystko w jedno. E, ja natomiast dzisiaj Wam dziękuję serdecznie za słuchanie i życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się, hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką.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 Opera, spotkania autorskie, wernisaże. A na niedzielę jeszcze trochę więcej muzyki. Nazywam się Kacper Jakubiec i na dziś przygotowałem dla Ciebie kilka koncertowych propozycji. Przynęta kulturalna. Cztery osoby, cztery instrumenty, jedna muza. Kwiecniowy Jazz Zamek zaprasza na kolejny koncert, w którym mit wiąże się z codziennością. Kratisa Q pobrzmiewa echami tradycji greckich pieśni. Wybrzmiewa nowoczesnością w improwizowanych strukturach. Zespół Kratisa Q pobrzmiewa echami tradycji greckich pieśni. Wybrzmiewa nowoczesnością improwizowanych strukturach. Udając się na poszukiwanie Arche, czyli przyczyny wszystkiego, Quartez zaprezentuje utwory ze swojego debiutanckiego albumu Flair, a między nimi grecką melodię Heim to the Muse, autorstwa Mesomedesa z Krety, żyjącego w pierwszej połowie drugiego wieku naszej ery. Centrum Kultury Zamek, godzina 19. Po punk rock akustycznie tylko do KS-u. W najnowszej, bezprądowej trasie koncertowej zespół wyrusza w Polskę ze swoimi największymi hitami i zobaczywszy Poznań, oczywiście go nie minie. KS-u akustycznie to wyjątkowy koncert z udziałem muzyków, którzy na scenie nie ograniczają się do gitary i perkusji, ale sięgają po bogactwo ludowych instrumentów. Co prawda będzie bez pogo, bo koncertu słucha się w wygodnym fotelu, ale nikt nie broni ubrać Ci tych wysłużonych glanów i w nich pójść pod prąd do auli UAM na goście godzinę osiemnastą. Dobrawa Chocher, jedna z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek, wraca z nowym albumem i nową trasą koncertową. Płyta State of Matter otwiera kolejny, bałtycki rozdział jej twórczości. Violonczyna miesza się tu z syntezatorami, nieanalogową elektroniką i autorskimi wielowarstwowymi wokalami, które w twórczości artystki będzie można usłyszeć po raz pierwszy. Dźwięki drgają, przelewają się, są niesione i kształtowane przez naturę, będącą główną inspiracją autorki. W trakcie koncertu niewykluczonym są zmiany stanu skupienia ze stałej do ciekłej i gazowej. Dalej już można tylko się skroplić i opaść deszczem. A to wszystko w klubie Blue Note o godzinie 19.00. Radio, Radio, Radio Afera Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej Uwaga, uwaga, audycja archiwalna. Portret sprawcy, usłysz kryminalne historie. Historia w niedzielę o 12:30, tylko w radioafera, babcia to prawdziwy skarb. Wie o tym już mały Serhi, który w latach 90. w ukraińskim Kozianie od niej poznaje pierwsze kulinarne przepisy. C i będzie szefem kuchni. Jak dużym? Nie wiadomo. Czy usłyszy o nim cały świat? Usłyszy cała Polska. To już mogę wam powiedzieć. To nie będzie historia o kucharzu, który ma cudowną babcię na kresach. To będzie historia o mordercy, który zwrócił się ku własnej rodzinie, bo lubił hazard i lubił alkohol. Słuchacie portretu sprawcy. Ja nazywam się Paulina Kurek i wracam do was z moją historią zaraz po piosence tambourine so well grandma's hands used to issue out a warning she'd say Billy don't you run so fast might fall on a piece of glass might be snakes there in that grass grandma's hands eyes in grandma's hands local with mother grandma's hands used to ache sometimes and swell oh grandma's hands used to lift her face and tell her she'd say baby grandma understands that you really love that band put yourself in jesus hands Grandma's hands I then Grandma's hands Used to hand me a piece of candy Grandma's hands Pick me up each time I fell Oh, Grandma's hands Boy, they really came in a handy She'd say, Matty, don't you whip that boy What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Serhii po raz pierwszy z szefem kuchni został w Moskwie. To właśnie tam y, pobierał pierwsze lekcje i uczył się fachu. Miał zaledwie 22 lata, a już pracował w tamtejszych luksusowych restauracjach. Ustalono, wypowiadał się nawet publicznie po tym, jak udało mu się zdobyć nagrodę w ukraińskim luksusowym konkursie kulinarnym. Mówiono o tym, że wygrał szkolenie u Alana Dukasa, czyli takiego bardzo znanego francuskiego Kucharza, który ma gwiazdkę Michelin, mówił wtedy, że jest przekonany, że dobry kucharz potrafi nie tylko gotować, ale w porę powie też coś ważnego. Udzieli rady. Jest jednocześnie psychologiem i księdzem, któremu można się zwierzyć. Gdy zaczął pracę w Kozatynie, poznał Julię. Zakochał się w niej bez opamiętania. Parze żyło się dobrze, aż Serhi wymyślił wyjazd do Polski, gdzie dostał nową pracę w ekskluzywnym Lokalu. Wyjechał z Ukrainy w 2018 roku. Rok później dołączyła do niego ukochana żona, Julia. Ich dzieci, Daria i Maria, urodziły się w Polsce. Ukraińska rodzina, 42-latka, mówiła o nich zdrobniale. Dasza i Masza. Cała rodzina zamieszkała w domu w Puszczykowie, razem z 11 Danielem, który był synem Julii z poprzedniego związku. Rodzina wynajmowała dom z ogrodem i cieszyła się nieposzlakowaną opinią wśród sąsiadów. Żyło im się coraz lepiej. Byli szczęśliwą rodziną Tak przynajmniej się wszystkim wydawało O tym, że w czterech Ścianach domu niekoniecznie Trwa sielanka, nie wiedzieli Nawet najbliżsi Julii Siostra Julii w rozmowie Z gazetą Powiedziała, że Julia nigdy nie skarżyła Się na męża, a teraz Życzę mu, by smażył się W piekle, powiedziała ostro Rozżalona siostra Zamordowanej. Okazało się, Że Sergi zaczął nadużywać Używać alkoholu, a w domu coraz częściej dochodziło do awantur. Uzależnienie doprowadziło do zrujnowania kariery w gastronomii, ponieważ 42-letni kucharz ostatecznie stracił wymarzoną pracę. Jego żona Julia głównie zajmowała się domem i dziećmi, które chodziły do przedszkola i szkoły. Pojawiły się długi, a kłótnie były na porządku dziennym. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury w Poznaniu, potwierdził medialne doniesienia, jakoby w domu rodziny dochodziło do awantur. Julia i Serki mieli kłócić się o to, że on nadużywa alkoholu, że narobił długów i stracił pracę, że nie może znaleźć kolejnej, bo za często zagląda do kieliszka. To właśnie po jednej z takich kłótni mężczyzna postanowił zabić żonę. Do bezwzględnego zabójstwa doszło w nocy z 13 na 14 listopada 2023 roku w domu w Puszczykowie, niedaleko Poznania. Ale sprawa wyszła na jaw 18 listopada 2023 roku, kiedy Serhi przyznał się ochroniarzowi w Centrum Handlowym w Poznaniu, że jest mordercą. Miał wtedy powiedzieć, zabiłem żonę i dzieci, proszę zadzwonić na policję. Świadek od razu zawiadomił służby, a 42-letni obywatel Ukrainy natychmiast został aresztowany. Wówczas rozpoczęło się śledztwo, które ujawniło przerażenie szczegóły tej sprawy. śledztwa wynika, że 42-latek dokonał zbrodni w nocy 13 na 14 listopada 2023 roku poczekał aż Julia i dzieci pójdą spać. Gdy miał pewność, że żona pogrąża się we śnie, po cichu wszedł na piętro. Nachylił się nad 29-letnią Julią i gwałtownie chwycił ją dłońmi za szyję. Ściskał bardzo mocno, aż przestała oddychać. Kobieta była oszołomiona, bo wyrwał ją ze snu. Nie była w stanie się bronić. Julia zapewne próbowała się wyswobodzić z morderczego uścisku, lecz był on zbyt silny. Została przez niego uduszona. Serhii nie chciał później mordować także dzieci. Tak przynajmniej wynika z jego zeznań i ustaleń funkcjonariuszy. Ale jedna z maleńkich córeczek usłyszała szamotaninę, do której musiało dojść w sypialni rodziców. Serhii, zaskoczony wybudzeniem córki, w amoku złapał także ją i udusił. Na koniec zwrócił się ku drugiej córeczce, której również nie oszczędził. Tym samym wymordował. Niemal całą swoją rodzinę. Przy życiu zostawił tylko jedenastoletniego Daniela, dziecko Julii z innego związku. Daniel przeżył, bo nie obudziły go hałasy dochodzące z innych pokojów. Spał spokojnie, więc Serchi mu tego spokoju nie zakłócił. Następnego dnia, kiedy chłopiec się obudził i próbował zajrzeć do sióstr albo matki, spotkał się ze sprzeciwem ojczyma. Serchi nie wykazywał agresji, zamiast tego wymyślił sprytną historyjkę, która miała oszukać Daniela. Powiedział mu, że siostry i matka zostały zaatakowane przez wirusa, COVID-19, ale przeżyły, tylko musiały trafić pilnie do szpitala. Daniel chciał sprawdzić ich pokoje, lecz ojczym mu tego zakazał. Stwierdził, że na piętrze odbywa się sterylizacja pomieszczeń i nie można tam wchodzić, bo chemikalia są niebezpieczne. Chłopiec Uwierzył, nie miał większych powodów, by nie ufać. Zresztą prawdopodobnie bał się, że i on może zachorować, a tego na pewno by nie chciał. W najgorszych koszmarach nie mógł przypuszczać, że prawda jest zupełnie inna, że za drzwiami leżą zwłoki jego mamy oraz dwóch maleńkich sióstr. Bardziej dociekliwa była rodzina Julii. Jej mama, teściowa mordercy, cały czas dzwoniła i dopytywała przez telefon o córkę oraz wnuczki. W międzyczasie seri żył, jak gdyby nigdy nic. Jeździł do sklepu na zakupy spożywcze, później pozbył się telefonu żony, który sprzedał w Lombardzie, a zwłoki jego niegdyś ukochanej Julii oraz dwóch córeczek leżały na łóżkach w pozamykanych pokojach. Rodzina kobiety, nie mogąc dodzwonić się do córki, zaczęła się coraz bardziej niepokoić. Presja psychiczna, jaką świadomie lub nie nałożyła wówczas na 42-letniego Serhia rodzina, przyczyniła się do do tego, że w końcu pękł. Pojechał do centrum handlowego przy dworcu w Poznaniu, zabrał ze sobą syna zabitej żony i już w drodze do sklepu powiedział mu wprost, że jego matka i siostry nie żyją. W galerii zaczepił przypadkowego ochroniarza, któremu przyznał się do potrójnego zabójstwa. Dlaczego akurat jemu? Mundurowi nie znają odpowiedzi na to pytanie. Wybór prawdopodobnie nie miał dla zabójcy większego znaczenia. Mężczyzna, któremu się zwierzył, wezwał policję, a ta przyjechała pod wskazany adres. Został błyskawicznie zatrzymany. Dwa dni później, 20 listopada 2023 roku, 42-latek usłyszał trzy zarzuty zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Przyznał się w prokuraturze do tego, że zamordował 29-letnią żonę Julię, roczną Marię oraz czteroletnią Darię. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej Prokuratury przekazał później mediom, że podczas przesłuchania mężczyzna był spokojny. Dopiero gdy zapytano go, czy żałuje tego, co zrobił, stracił panowanie nad sobą i się rozpłakał. Powiedział mundurowym, że nie pamięta wszystkich szczegółów zdarzenia. Przyznał, że ma problemy z alkoholem i pił w dniu zabójstwa oraz po dokonaniu zbrodni. Podejrzany wyjaśnił, że gdy dotarło do niego, co zrobił, postanowił się zabić, lecz zabrakło mu odwagi. 40 12-latek na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany, a 11-letni Daniel trafił pod opiekę babci, matki zamordowanej Julii, która przyjechała z Ukrainy do Polski, by zająć się wnukiem. Jak podaje poznańska gazeta, na ostatniej rozprawie Serchite odwołał przyznanie się do zbrodni. Zasugerował, że jego żonę i córkę zamordowali nieznani sprawcy. Na podstawie swoich słów stwierdził, że gdy przebudził się w nocy, słyszał w domu czyjeś kroki, a za oknem widział dwie postaci. Miał powiedzieć, rozumiem, wysoki sądzie, że wszystko wskazuje na mnie, że ja to zrobiłem. Odciski palców? Nie wiem, co tam jeszcze sprawdzają DNA, ale ja tego nie zrobiłem. Jego zdaniem morderstwo mógł zlecić jego były pracodawca. Tłumaczył sądowi, że nie zgłosił zabójstwa, bo bał się, że zostanie pierwszym podejrzanym. Zabił bez żadnego racjonalnego powodu. Prokuratura nie ma wątpliwości, że Serhi bestialsko wymordował swoją rodzinę. Opis zbrodni jest porażający, nawet dla osób o stalowych nerwach. Zabił bez żadnego racjonalnego powodu. Chciał zabić. Zadawał cierpienie wykraczające ponad ludzką miarę, a nie przez chwilę się nie opamiętał. Nie spotkałam na sekcji dziecka w takim stanie, powiedziała na sali sądowej prokurator Śniatecka, cytowana przez jedną z polskich gazet. Mowa była o młodszej, półtora rocznej Marii. Prokurator mówiła tak. Najpierw udusił żony. Która spała Potem główkę malutkiej córki Uderzył o ścianę By straciła przytomność Wrócił do duszenia żony By mieć pewność, że nie przeżyje A potem wrócił do katowania córki ją także brutalnie udusił Na starszą córkę napierał całym ciałem Połamał jej kończyny Dusił ją tak długo Aż stracił czucie w palcach i dłoniach Młodszej dziewczynce Roztrzaskał czaszkę na drobne odłamki. Nie dało się ich potem złożyć w całość. Biegli psychiatrzy potwierdzili wcześniej, że Serhi T. był w pełni poczytalny, gdy mordował żonę i dzieci. Działał brutalnie, metodycznie, z zimną krwią. Nie można myśleć o afekcie czy szale. To był zaplanowany atak przemocy wobec najbliższych. Jego wina nie ulega wątpliwości. Początkowo Serhi T. usłyszał zarzut za z zamiarem bezpośrednim. Ale 28 listopada prokuratura zmieniła kwalifikację czynu na morderstwo ze szczególnym okrucieństwem z uwagi na brutalny sposób popełnienia przestępstwa. Serhii nie będzie już wspaniałym kucharzem. Do końca życia będzie już mordercą. Sąd okręgowy w Poznaniu w wyroku z 24 marca 2025 roku zasądził karę dożywotniego pozbawienia Wolności. Wyrok nie jest prawomocny. To już koniec tej sprawy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą obecność. Mimo tego, że to nowa sprawa i że wielu, naprawdę wielu szczegółów nie znamy. Jedyne to, co można powiedzieć, to właśnie to, że to my, dzisiejsza sprawa daje nam wszystkim do myślenia. A sam sprawca pozostanie za kratami naprawdę już do końca życia. To był portret sprawcy. Ja nazywam się Paulina Kurek i zapraszam. Zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia. Was awesome. Usłysz kryminalne historie Historia. w niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera. Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja.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 Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15. Słuchamy Was i jesteśmy dla Was. Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10, jest zrobionych w terminie. Magazyn reporterów Radia Afera. Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła. W każdy poniedziałek o 20. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.pl Ukośnik Player. Autopromocja. Reklama.